Święty Piotrze, Święty Marku, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. No właśnie, zaczynamy nasz kolejny wykład w tym roku akademickim, w którym pochylamy się nad Ewangeliami synaptycznymi. Za chwilę zaczyna się Wielki Post, więc ta nasza obecność tutaj, jak myślę, w tym czasie, zaraz Środa Popielcowa ma swoje szczególne znaczenie. Jeżeli Państwo nie czytali jeszcze, to bardzo chciałam zachęcić do otwarcia tego tekstu orędzia papieża Franciszka na Wielki Post. Bardzo piękne nawiązanie do słów drugiego listu do Koryntian, który Święty Paweł napisał do tej gminy, którą bardzo umiłował, przy której mieszkał przez półtora roku. I słowa, które są w tytule tego orędzia brzmią W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Myślę, że to na czas Wielkiego Postu Naprawdę piękna, piękna rzecz, Święty Paweł pisał z wielką troską do tych, wśród których działał, pracował, ewangelizował, a potem okazało się, że kiedy od nich wyjechał, to pojawiły się kłopoty i problemy w tej gminie, a zwłaszcza największym kłopotem tej gminy były spory między sobą. I myślę, że to jest aktualne w każdym czasie i myślę, że dla nas w tym czasie Wielkiego Postu w Polsce także i możemy o tym pomyśleć. Natomiast my zajmujemy się Ewangeliami, owocem tych, którzy byli świadkami Jezusa albo ich uczniami. Zajmujemy się trzema pierwszymi Ewangeliami, o których powiedzieliśmy, że nazywane są synoptyczne od tego greckiego słowa syn synoptiko, współpatrze, że są one w pewien wspólny sposób patrzenia, widzenia. Można je też porównywać ze sobą. I ostatnio, na, na ostatnim spotkaniu w styczniu zrobiliśmy sobie wprowadzenie do Ewangelii według świętego Marka. My już mieliśmy wcześniej wprowadzenie do Ewangelii Mateusza. Natomiast ostatnio przedmiotem naszego zainteresowania była Ewangelia według świętego Marka, o której powiedzieliśmy, że w zasadzie można by powiedzieć śmiało, że jest ona Ewangelią Piotra, że jest ona spisaną Ewangelią ze wspomnień tego apostoła, którego Pan Jezus wybrał jako pierwszego pośród uczniów. I Przytoczęliśmy sobie zresztą te źródła wczesnochrześcijańskie, które potwierdzają to, że Marek był tłumaczem Piotra i jego towarzyszym po tym, jak odłączył się od św. Pawła, że spisał słowa Piotra i że zrobił to dokładnie tak, jak Piotr chciał, a nawet jak pisze Hieronim, zatwierdził to, co Marek Napisał. I to, ten problem synoptyczny, który, któremu poświęcimy więcej miejsca na kolejnych spotkaniach, pokazujący zależności między poszczególnymi Ewangeliami, jest, na tym etapie na razie powiedzieliśmy tylko tyle, że najpowszechniej uważa się, że Ewangelia Marka jest Ewangelią najstarszą spośród czterech Ewangelii kanonicznych, spośród tych trzech synoptycznych, że jest Ewangelią pierwszą, napisaną ze wspomnień Piotra i pamiętamy, że jest też Ewangelią najkrótszą. Mówiliśmy sobie, że liczy, no, ma tylko 16 rozdziałów, 661 wierszy dla porównania Ewangelia Łukasza, do której po, albo dzisiaj ją zaczniemy, albo już na następnym spotkaniu, ma niemal dwukrotnie więcej. Jest Ewangelią konkretną, taką mówiliśmy, nawet nazywaliśmy ją sobie męską, taką, gdzie ten Piotr, rybak, uczeń spisuje to, co zapamiętał, to czego doświadczył, kiedy chodził za Jezusem i zaczyna tę swoją Ewangelię od zdania, które mogłoby być streszczeniem całej wszystkich tych wersetów, wszystkich tych rozdziałów, początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, czy Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, jeszcze lepiej. I ta Ewangelia rzeczywiście jest taka najkrótsza, najkonkretniejsza i powiedzieliśmy sobie, że jest też pisana bardzo takim specyficznym, jakby mówionym językiem, bardzo prostym językiem, który Marek dokładnie zapisał z wypowiedzi Piotra, no rybaka z Galilei, a zatem nie człowieka jakiegoś wykształconego. I cechą charakterystyczną tego języka mówiliśmy sobie jest obecność tego spójnika i, który po grecku brzmi kai, i co chwila on się pojawia wielokrotnie i dzisiaj jak będziemy omawiać teksty, bo to obiecałam, że dzisiaj troszkę omówimy sobie kilka przynajmniej tekstów z Ewangelii Markowej, to kai na pewno w nich także zauważymy. I typowy, typ, drugą typową cechą tego języka jest użycie tego czasu prezens historicum, tego czasu, w którym w czasie teraźniejszym opowiadamy o wydarzeniach przeszłych, które bardzo nas dotknęły, które ciągle są żywe. I mówiliśmy sobie, że piękne jest to, że w tej Ewangelii, która powstała mniej więcej 30 lat, już po męce śmierci, zmartwychwstaniu Jezusa, po tych mocnych doświadczeniach Piotra, po zaparciu, po przebaczeniu Jezusowym, po tym, co, co, czego Piotr doświadczył, ciągle dla niego te dni w Jerozolimie, te dni ostatnie Jezusa są żywe, tak jakby je widział przed oczami i opowiada je jako świadek tych wydarzeń. Więc charakterystyczną częścią tej, tej, tego tekstu jest właśnie prezes historykum, który przede wszystkim użyty jest w męce Pana Jezusa, która stanowi serce tej Ewangelii. Ewangelia według świętego Marka cała prowadzi do wydarzeń w Jerozolimie, tak jak my w Wielkim Poście będziemy szli do tych wydarzeń, przypominając sobie, przeżywając różne też te nabożeństwa, które mają nam pomóc w przeżyciu tego przygotowania do Wielkiej Nocy. Taki Ewangelia cała Markowa jest właśnie taka, ona przypomina Różne wydarzenia, zapowiedzi, męki są kolejnymi krokami w stronę Jerozolimy, a potem to co się dzieje w Jerozolimie to jest absolutne sedno tej Ewangelii, czyli, czyli męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. I powiedzieliśmy sobie, że w tej Ewangelii są takie trzy zapowiedzi męki Jezusa w kolejnych trzech rozdziałach, ósmym, dziewiątym, dziesiątym, co później będzie odpowiadało też trzem zaparciom się Piotra, o których tak bardzo Piotr będzie e, pamiętał i w zasadzie mówiliśmy sobie, że Piotr w tej Ewangelii swojej będzie... W Markowej Ewangelii, ale swojej w skrócie mówiąc, będzie wspominał przede wszystkim swoją słabość i grzeszność. Tak jak Ewangelia Mateusza, pamiętamy o tym, mówiliśmy w grudniu, podkreślała to Piotrowe pierwszeństwo, kiedy Jezus, podkreślała ten moment, kiedy Jezus daje Piotrowi tę szczególną rolę, mówi Ty jesteś Piotr, skała, ja na tej skale zbuduję mój kościół i bramy piekielne go nie przemogą. To sam Piotr tego wydarzenia nie wspomina. Ono się pojawia u Mateusza, u tej specyficznej eklezjologii. Pamiętamy, kiedy Mateusz podkreśla Mesjańskość Jezusa, ale że jest zarazem Jezus Mesjaszem odrzuconym przez swoich i tym, który idzie do świata, Mesjaszem uniwersalnym i, i a kontynuacją dzieła Jezusowego, już po Jego męce śmierci jest Kościół, którego głową jest Piotr. I ta teologia Mateuszowa, bardzo kluczowa dla niego i dla jego gmin, do których kierował Ewangelię, tutaj jest, jest inna. Piotr nie będzie podkreślał, jak to Pan Jezus pokazywał, że jest pierwszy, że jemu daje klucze, że to on ma być tym, bo on wiedział, że on był pierwszym, ale raczej w tych słabościach i grzeszności. I to eksponuje, tak jak żadna Ewangelia, tak jak poczytają sobie Państwo te wątki Piotrowe w Ewangelii Marka, to proszę zwrócić na to uwagę, jak bardzo on będzie podkreślał tę swoją słabość i tę swoją grzeszność. Na przykład tutaj w tej scenie zaparcia, w tej scenie, kiedy Piotr Rozmawia z Jezusem w Cezarei Filipowej, kiedy y, mówi, Ty jesteś Mesjasz, i, a kiedy potem zaczyna mówić, Panie, nie przyjdzie to nigdy na Ciebie, kiedy Jezus zaczyna zapowiadać mękę, to, to jest ta Ewangelia, która najmocniej podkreśli ten moment, kiedy Jezus powie do Piotra, Zejdź mi z oczu szatania, albo raczej stań za mną i patrz w tym kierunku, opizomu, mu po grecku, to brzmi i patrz w tym kierunku, w którym ja widzę, jak ja widzę tę historię, a nie tak, jak widziałby ją człowiek. I uczniowie dojrzewali do tego, żeby te wprawdy wiary, żeby te prawdy o życiu Jezusa zrozumieć. I powiedzieliśmy sobie, że schemat tej Ewangelii jest bardzo prosty. Przygotowanie do działalności Jezusa, potem działalność w Galilei, gdzie Jezus powołał uczniów, potem działalność poza Galileą i droga ku męce, pojmanie, potem męka, śmierć i zmartwychwstanie. I pamiętamy, że mówiliśmy, że Ewangelia Markowa nie ma Ewangelii dzieciństwa. I bo, bo Piotr zupełnie zaczynał od razu mówić o Jezusie jako dorosłym, jako tym, który przemienił jego życie. To, że poszedł za Jezusem, to absolutnie odmieniło w jego życiu wszystko. I obiecałam, że dzisiaj przejdziemy do tekstów Ewangelii według Świętego Marka, do tekstów, które są Typowo markowe, pamiętamy ten schemat. No kolory tak troszkę mnie widać, ale widać. Schemat, który będziemy sobie jeszcze omawiać, szczegółowo, jak już tak sobie zrobimy, wprowadzenie do tych wszystkich trzech Ewangelii synoptycznych, schemat, który pokazuje, to ile procent ma jakiego wspólnego materiału tych Ewangelii. To jest taka, ja zresztą to dawałam Państwu na naszym pierwszym spotkaniu, pamiętają Państwo, jeżeli potrzeba jeszcze, to może, mogę przynieść i skserować dla osób, które, które nie mają. I widzimy, że Marek, aż 76% tej Ewangelii to jest tekst, który wzięli Łukasz i Mateusz, w zależności już od kolejności o tym opowiemy sobie później. Natomiast takim i 18% to jest coś, co wziął tylko Mateusz, czyli w zasadzie takiego materiału tylko u Marka, w Ewangelii Markowej, takiego, którego nie wykorzystali późniejsi ewangeliści, Łukasz i Mateusz, to jest tylko 3% z tej króciutkiej Ewangelii. Przypominam, 661 wersetów, no to matematycy szybko policzą, że 3% to dużo nie jest. I to jest tylko kilka takich, takich tekstów. I y, y, ciekawe, że przepracowując Ewangelię Marka, Mateusz i Łukasz jak najwięcej tych tekstów od y, Marka wzięli. Może dlatego, że autorytet Piotra był tak duży, że nie chciano no, uszczędzić niczego, co wspominał ten Piotr, ten pierwszy pośród apostołów, a zatem tego, co Marek zanotował. Naturalnie mieli też swoje inne wspomnienia, inne uzupełnienia, cele, wspólnoty, do których pisali, ale od Ewangelii Marka, która posłużyła im za wzór, jeśli można tak powiedzieć, wzięli bardzo dużo i tej, tych typowych tekstów u Marka jest naprawdę niewiele. I tutaj mamy je wszystkie wypisane. W zasadzie Oryginalne u Marka są tylko takie podsumowania, dwu-trzywersetowe, których nie wzięli pozostali ewangeliści. Kiedy otworzylibyśmy te podsumowania, to jest podsumowanie pierwsze, takiego pierwszego nauczania w przypowieściach, kiedy Jezus mówi przypowieść o siewcy, wyjaśnia to uczniom. Marek to odnotowuje, to też rozwijają inni ewangeliści. Mamy przypowieść o zasiewie, o mierze, o lampie, o ziarnku gorczycy. Tak mówiąc, na marginesie Państwo wiedzą, że to ziarnko gorczycy wygląda inaczej w Ziemi Świętej niż ta gorczyca, który, do której jesteśmy przyzwyczajeni w Europie. Ta nasza jest większa, znamy z musztardy takie kuleczki, natomiast gorczyca, to ziarnko gorczycy, tej, która występuje na Bliskim Wschodzie, jest o wiele mniejsze niż mak. Ja miałam nawet taką torebeczkę, którą czasem jak jeździmy do Ziemi Świętej, to ci z Państwa, którzy byli ze mną, to pamiętają, że pokazuję tę gorczycę, jak ona wygląda, ale gdzieś mi zaginęła, nie wiem, czy na pielgrzymce została u jakiegoś pielgrzyma, Takie taki ma malutki, jak teraz będę w marcu w Ziemi Świętej, to nazbieram to Państwu przyniosę w kwietniu, jak będzie, jak będzie ta ziarenka, można zebrać. One są dużo mniejsze niż mak, to jest taki pyłek I, i takie ziarenko jest w stanie wyrosnąć w taki, no, nie za duży krzew. Pan Jezus w jednym miejscu mówi, że nawet ptaki gnieżdżą się w Jego gałęziach. Jest to ziarnko gorczycy, to najmniejsze ze wszystkich stało się symbolem rozrostu królestwa, że z królestwem, królestwo jest jak to ziarnko gorczycy, z królestwem Bożym jest tak jak właśnie z tym ziarnkiem, bo jest najmniejsze, gdy się je wsiewa w ziemię, a wyrasta i staje się większe od innych i wypuszcza wielkie gałęzie, także ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu. I na koniec tego opowiadania w przypowieściach, tego nauczania w przypowieściach mamy takie słowa właśnie zawarte w tym czwartym rozdziale 4, 33 do, 36, do 34 i takie słowa podsumowania. W wielu takich przypowieściach Jezus głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć, a bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. Piotr wspomina ten moment nauczania Jezusa. My wiemy, że Jezus wybierał to nauczanie w przypowieściach także po to, żeby te prawdy, które no w języku ludzkim są bardzo trudno wyrażalne albo wręcz no, nie do wyrażenia, bo jak powiedzieć prawdę o królestwie, które jest tak bardzo dla nas rzeczywistością niezrozumiałą. Używał obrazów, które były dla ludności galilejskiej, tam gdzie je głosił, gdzie nauczał, zrozumiałe, które mogli pojąć. I takich obrazów Jezus używa i Piotr nie dziwił się temu, on sam był człowiekiem yy, który, który z przyrodą miał zapewne jako rybak dużo do czynienia. I te wszystkie obrazy właśnie z życia y, naturalnego y, Jezus wykorzystywał, żeby mogli go zrozumieć ci, którzy go słuchali. I, Jezus, i, i, I Piotr wspomina, że w wielu przypowieściach, a bez przypowieści nie mówił do nich, a osobno wyjaśniał wszystko swoim uczniom. Czyli Piotr też wspominał, że y, do nich samych, do tej grupy wybranej Jezus mówił jeszcze szerzej i pamiętamy, że w tych fragmentach przypowieści pojawiają się te objaśnienia Jezusa osobne dla uczniów. Tej przypowieści o siewcy, co to znaczy, tej przypowieści o chwaście, co to znaczy, kiedy przystąpili do Niego uczniowie i pytają Go, co to znaczy. Jezus im objaśnia, czego nie robił wszystkim, ale nie chciał i Piotr zapamiętał, że oni byli tą grupą, osobno, której, której osobno Jezus objaśniał to co, się, to, co się działo. I później mamy taki tekst 6, 3, w szóstym rozdziale, w kole, po, po kolejnym momencie, kiedy naucza nie tylko Jezus, ale także uczniowie. I jest taki trzywersetowy tekst podsumowujący, tutaj mają Państwo go na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 To jest bardzo piękny tekst. Myślę, że to, zwłaszcza przed Wielkim Postem. Pan Jezus doskonale wiedział, że ci, którzy działają, którzy ewangelizują, którzy głoszą Jego Słowo, którzy mówią o Nim, którzy dzielą się także swoim doświadczeniem i świadectwem życia, potrzebują czasu osobnego na osobności. I ten tekst jest wyłącznie u Marka. Potem wiemy, że inni ewangeliści będą podkreślali na przykład jak Jezus szedł na miejsce osobne i tam się modlił po to, żeby, żeby zyskać tej, tej siły, którą potem mógł się dzielić z innymi, tej siły duchowej. I tutaj też pójdźcie po powrocie, apostołowie opowiadają, czego to nie zdziałali, jakich jak to nie zdobyli nowych uczniów. Jezus mówi, to teraz pójdźcie odpocząć. To też myślę, że w tym nauczaniu Piotra możemy sobie wyobrazić, jak ten człowiek ciężkiej pracy wiedział też, co to znaczy potrzeba odpoczynku i może ta ludzka strona Jezusa, który właśnie tak się troszczy o uczniów i mówi idźcie odpocząć teraz, zrobiła na nim wrażenie i to zapamiętał i zawarł to w tekście swojej Ewangelii i dodaje tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Jest w tym taka troska tego człowieka, który znał Wiedział, co to jest ciężka praca i zwraca uwagę na to. I też ciekawe, tutaj ja to na czerwono zaznaczyłam, bo Piotr w tej Ewangelii swoje jako rybak, on wszędzie zwracał uwagę, widzieliśmy to też w tym tekście Burzy na jeziorze, wszędzie podkreśla to jezioro galilejskie, łodzie, to było jego życie, z którego on się wywodził, więc wszędzie tam, gdzie tylko może, to nawet jak nie mają tego inni ewangeliści, to Piotr zaznacza te y, y, y, y, y, y, y, y, wydarzenia, które działy się w, okoliczności, y, w okolicach jeziora Genezaret odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne. Piotr bardzo to, bardzo to podkreśla. Widziano ich odpływających, wielu to zauważyło. Zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich uprzedzili, więc widać, że apostołowie także odpoczynku nie mieli. Czasami tak bywa, Czasami tak bywa że jak człowiek naucza. I chciałam Państwu pokazać jeszcze, jak wygląda grecki. Taki tekst tego, tego fragmentu, gdzie, tych trzech wersetów, gdzie aż 12 razy pojawia się ten spójnik Kai grecki i to, co naznaczone jest na żółto. W tym, z tych krótkich zdaniach, tych trzech wersecikach jest aż 12 razy spójnik Kaj. I poszedł, i zobaczył, i powiedział. Prawda? I to jest, to jest bardzo ciekawe. I apostołowie zebrali się. Oczywiście w przekładzie, który tutaj mamy, no tłumacz nie tłumaczył wszystkiego przez i, bo to by brzmiało po polsku także nie dałoby się tego czytać w kościele, byśmy to słuchali, tego słuchali z takim, no, Tłumacz musiał dokonać pewnego uładzenia tego tekstu i dlatego dzisiaj możemy słuchać tej Ewangelii w wersji takiej. To jest akurat zaczerpnięte z Biblii Tysiąclecia więc jest, zamiast i jest wtedy, zamiast albo a, a albo no, jakaś zmiana taka, żeby nie trzeba było powiedzieć i poszedł i powiedział i odpłynęli i poszli i znowu ich znaleźli i, i, i, i, i, i, i. chociaż de facto taki język mówiony jest cechą charakterystyczną tej Ewangelii i widać tego Piotra. Z którego wspomnień Marek spisywał um, swoją Ewangelię, że, to, jest, że to, no, to nie jest język wysoki, to jest język mówiony tego rybaka z Galilei, i myślę, że, że to taki też dość dobrze obrazuje to, o czym mowa. Tutaj mamy ten tekst 4.33 i jeszcze jeden jest tekst, który jest tylko u Marka, takie drobne elementy przy poszczególnych scenach, inne niż u pozostałych synoptyków w tej scenie chodzenia po jeziorze, kiedy Jezus kroczy po jeziorze. Pamiętamy, że Piotr zwrócił uwagę na Bethsaidę, czego nie mają inni. Dawałam Państwu kiedyś ten tekst skserowany. No, dlaczego? No, dlatego, że Piotr i Andrzej pochodzili z Bethsaidy. To była ich miejscowość i ważny było dla nich, że skoro Jezus był gdzieś tam w okolicach Becajdy i że tam zaczął ten moment, to ten motyw Becajdy w jego opowieści się pojawi. Inni uczniowie no nie uznali tego za kluczowe, ale dla Piotra ważne było to, że w tej miejscowości, z której pochodził był Pan Jezus. Myślę, że jak byśmy żyli w czasach Jezusa i byli Jego świadkami i uczniami, to też by było dla nas ważne, że Jezus był a to tutaj, a to tam, coś, co w miejscach, które dla nas są drogie, drogie i, i ważne. Więc mamy, mamy takie teksty króciutkie tylko. Natomiast to, co bym chciała pokazać, to są takie trzy teksty, które, które może chciałabym, żebyśmy się przyjrzeli, markowe, w porównaniu też z innymi Ewangeliami. Mianowicie tak krótko o męce Pana Jezusa, która obejmuje tutaj rozdziały 14 i 15. Po działalności Jezusa w Jerozolimie ten rozdział 14 i 15 omawia to, co działo się w samej Jerozolimie, jak Jezus najpierw spożył Paschę ze swoimi uczniami, a potem udawał się i przeżywał kolejne te etapy i pojmanie i sąd przed Sanhedrynem. I Piotr to wspomina, będąc przecież Świadkiem tego, co się tam wydarzyło i w tej relacji piotrowej wyjątkowo ciekawie czyta się te fragmenty dotyczące zwłaszcza sądu przed Sanhedrynem, kiedy mamy świadomość, że Święty Piotr no, tam przeżył jeden z największych dramatów tego swojego życia, kiedy to zapowiadał dopiero co, że się na pewno nie zaprze Pana Jezusa, choćby wszyscy to na pewno nie ja, choćby wszyscy zwątpili to ja nie, a kilka godzin później tego zaparcia trzykrotnego no, miało miejsce ono, więc, więc doświadczył, więc to było z pewnością coś najmocniejszego i, i w swojej Ewangelii Piotr to tej Markowej Ewangelii Piotr to bardzo, bardzo podkreśli. To co ważne, to w... I taki drugi tekst to zakończenie Ewangelii Marka, co do którego są pewne wątpliwości, bo ma jakby dwa swoje zakończenia Ewangelia Marka. Jedno zakończenie jest starsze, drugie zakończenie jest dodane nieco później. Dlaczego? to o tym sobie zaraz powiemy, ale ciekawe jest to, że w tej Ewangelii krótkiej właśnie ten, ten koniec jest też ważny. I scena przemienienia. Chciałam ją pokazać i mam dla Państwa też ksero, nie wiem, czy wystarczy, ale mam nadzieję, że tak. Najwyżej może jedna na dwie osoby. To tak, Będę chciała pokazać tę scenę z góry Tabor. Ci z Państwa, którzy byli w Ziemi Świętej pamiętają, jaka to góra i, i, i co się tam dokonało. I pokażemy sobie, jak Piotr wspomina to wydarzenie, a był przecież świadkiem tego wydarzenia, a jak opisują je Mateusz i Łukasz, którzy na tej górze przemienienia nie byli, bo przecież zabrał ze sobą Piotra, Jakuba i Jana, Pan Jezus. I oni wykorzystają tekst Piotra z Markowej Ewangelii, ale przedstawią tę scenę przemienienia, zawierając charakterystyczną dla swoich gmin, dla swoich odbiorców teologię. Więc najpierw, jeśli chodzi o mękę Pana Jezusa, to już wiemy, zapisana w tym czasie prezens historium, 14-15 rozdział. Ponieważ Ewangelia Marka jest najstarszą według tych najbardziej rozpowszechnionych teorii, to jest to opis męki Jezusa najstarszy w Nowym Testamencie i na nim później wzorowali się także pozostali ewangeliści. Piotr... To, co jest takie piękne, wciąż po latach przeżywał te wydarzenia tak, jak miałyby one miejsce dopiero co. I to, co działo się z Jezusem, i to, co sami przeżywali uczniowie, i to, że opuścili Jezusa wtedy, kiedy, go, kiedy ich najbardziej potrzebował. Piotr wciąż to przeżywał i w świetle tych nowych doświadczeń, ewangelizacji, świadczenia o Jezusie, tego, co przeżyli potem, jak Chrystofani, kiedy Jezus przychodził, objawiał im się po, po zmartwychwstaniu i potem po zesłaniu Ducha Świętego on już zupełnie inaczej też mógł patrzeć na to i przez lata działalności apostolskiej, a wraca do tego, do tego co przeżył przed laty i opisuje to, co jest tak bardzo, bardzo ważne. My też raz na kilka lat słyszymy tę Ewangelię Męki Jezusa według Marka w naszej liturgii. I to, co ważne w to, że... W tym tekście dwóch rozdziałów, 14-15, będzie najbardziej podkreślone to, że w nich wypełnia się te, wypełniają się te zapowiedzi, o których mówiliśmy sobie miesiąc temu. Te zapowiedzi... Kiedy Jezus idzie i przygotowuje uczniów, od Cezarei Filipowej pocią, począwszy i dalej w drodze, idąc w stronę Jerozolimy, przygotowuje uczniów, że będzie cierpiał. A oni w ogóle nie są w stanie tego przyjąć na początku. I pamiętamy ten moment, kiedy Piotr bierze Pana Jezusa na bok, bo przecież mistrzowi nie wypada zwracać uwagi przed innymi uczniami, więc bierze go na bok. Mówi, Panie, nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. I wtedy słyszy to szatanie, zejdź mi z oczu, czy stań za mną. I to szatanie, to jest rzeczywiście, Piotr musiał to mocno zapamiętać, bo to nawet Judasz nie usłyszał tego od Jezusa. A Piotr, a Piotr był ten pierwszy, ten, ten, który wcale nie jest tchórzem i to sobie podkreślamy, że ta osoba Piotra jest niezwykła, bo on jest bardzo przypomina nas, którzy chcemy, chcemy, już idziemy, a potem zdarzają nam się upadki różne. I... To, co po... I druga zapowiedź, kiedy już Piotr nie zwraca uwagi Jezusowi, Jezus mówi, że będzie cierpiał, więc uczniowie tylko między sobą rozprawiają. Co on ma na myśli? A rozprawiają między sobą, dlaczego już nie pytają Jezusa? No żeby też nie usłyszeć tego szatanie, tak jak usłyszał Piotr przed chwilą. I to jest dziewiąty rozdział. I dziesiąty rozdział, tak. kiedy już trzeci raz Jezus mówi, że będzie cierpiał, że Mesjasz mówi, że wiele wycierpieć w Jerozolimie, że zostanie zdradzony, wyszydzony. A oni, a oni idą i się w drodze pokłócili o to, kto z nich będzie pierwszy po prawej i po lewej stronie Jezusa. Zupełne niezrozumienie uczniów prawda? Tego, tego, co Jezus próbuje im pokazać. Ale to, to zrozumienie przyjdzie i może dlatego te słowa, opowieści o męce Pana Jezusa są tak bardzo żywe dla Piotra wciąż w tym czasie. On je ciągle przeżywa, bo ciągle na nowo stara się zrozumieć to, jak oni wtedy mogli tego nie pojmować, że, że to zwycięstwo, którego się spodziewali, ono się dokona, tylko że dokona się na krzyżu i to wywyższenie nie będzie wywyższeniem na tronie, ale na tym drzewie, na Kalwarii. I to dla nich wszystko po latach, Piotr to wspomina już z tym, zrozumieniem, ale dla nich wtedy to było, to było wszystko no, tak trudne, że, że, będą to postrzegali nawet jako swoistą przegraną. Pamiętamy tę scenę w drodze do Emaus, która, kiedy uczniowie mówią, a myśmy się spodziewali, prawda, że on odnowi królestwo. No zrobił to Pan Jezus inaczej niż tego się spodziewali uczniowie, ale z tego jak to zrobił płynie nadzieja i dla nas. Więc mamy te dwa, te dwa rozdziały, w których te, następuje jakby te, to wypełnienie tych oczekiwań, które, tych zapowiedzi, zwłaszcza tych rozdziałów 8, 9, 10, tych kolejnych zapowiedzi męki Pana Jezusa. I mamy wyliczone w tych, w tych, tych dwóch rozdziałach, które zatytułowane są nawet w naszych wydaniach Biblii, męka i zmartwychwstanie, Jezusa Chrystusa, mamy takie, takie trzy elementy. Pierwsze to są okoliczności poprzedzające, czyli najpierw Marek opisuje, ze wspomnień Piotra, opisuje okoliczności poprzedzające samą mękę. I to będzie po pierwsze spisek przeciw Jezusowi w kontekście święta Paschy, w którym to spisku też będzie się mogło okazać, że Jezus będzie ukazany jako ten baranek paschalny i ten spisek, zaczynają się te, zaczyna się ten opis męki od, od słów pascha i święto przaśników były za dwa dni. Arcykapłani i uczeni w piśmie szukali sposobu, jakby Jezusa podstępem ująć i zabić, lecz mówili tylko nie w święto, żeby nie było wzburzenia między ludem. Piotr wspomina to, co, czego, czego doświadczył. Więc najpierw spisek, potem mamy taki moment, taki motyw namaszczenia w Betanii i y, zdra, to postanowienie zdrady Judasza. A gdy Jezus przebywał w Betanii, to jest niedaleko Jerozolimy, w domu Szymona Trędowatego i siedział za stołem, przyszła kobieta z alabastrowym flakonikiem prawdziwego olejku nardowego, bardzo drogiego, Piotr dodaje. Rozbiła flakonik i wylała mu olejek na głowę. A niektórzy oburzyli się, mówiąc między sobą: Po co to marnowanie olejku? Wszak można było olejek ten sprzedać drożej niż za trzysta denarów i rozdać je ubogim. I przeciw niej szemrali. Lecz Jezus rzekł: Zostawcie ją. Czemu sprawiacie jej przykrość? Spełniła dobry uczynek względem mnie. Bo ubogich zawsze macie u siebie i kiedy zechcecie, możecie im dobrze czynić. Mnie zaś nie zawsze macie. Ona uczyniła to, co mogła. Już naprzód namaściła moje ciało na pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek po całym świecie głosić będą te Ewangelie. Będą również na jej pamiątkę powiadać o tym, co uczyniła. Piotr który być może też był zdziwiony tym, że taki drogi olejek rozlano, rozlała ta kobieta. Zapamiętał też słowa Jezusa, te, którym mówił, że Jezus mówi, że gdziekolwiek będą, będzie głoszona ta Ewangelia, to jej czyn będzie wspomniany. I zobaczmy, że na samym początku tego, tej narracji o męce pańskiej mamy jakby ostatnią zapowiedź tej męki, bo Jezus mówi... Na pogrzeb mnie namaściła. Czyli mamy te trzy zapowiedzi wcześniejsze i na samym początku tej narracji już, która prowadzi bezpośrednio do męki, jeszcze raz Jezus mówi, czego oni nie rozumieją. Na pogrzeb mnie namaściła. A uczniowie pewnie sobie myślą, no co on gada znowu? Co on tak znowu o tym cierpieniu? A on, Jezus przygotowywał uczniów do tego, co się ma wydarzyć i Ostatnim motywem tego, tego, tych okoliczności poprzedzających jest właśnie ten moment postanowienia zdrady Judasza. Wtedy, właśnie wtedy, zaznacza Piotr, Judasz Iskariota, jeden z dwunastu, poszedł do arcykapłanów, aby im go wydać. Kiedy to usłyszeli, ucieszyli się i przyrzekli dać mu pieniądze. Odtąd szukał dogodnej sposobności, jakby go wydać. Dla Judasza Iskarioty to był moment, to wylanie tego olejku, ta kolejna zapowiedź pogrzebu. Może to było zbyt mocne. On w końcu poszedł jako jedyny judejczyk pośród uczniów. Poszedł za Jezusem, który miał być Mesjaszem, a Mesjasz miał zwyciężyć, a nie cierpieć. Miało to zwycięstwo dokonać się zupełnie inaczej niż oni tego oczekiwali. I jak głosiły te oczekiwania tamtych czasów, że oto Mesjasz przyjdzie i wybawi Izraela. I, i, i dla niego to, że Jezus po raz kolejny jeszcze raz zapowiada, że będzie cierpiał, to już było za dużo. I, i, i Judasz postanawia Jezusa wydać. I później mamy przygotowanie Paschy ostatnią wieczerzę. Podczas tej ostatniej wieczerzy zapowiedź zdrady, ale nie konkretnie, nie będzie mowa o tym, kto... Zdradzi Jezus, tylko mówi, że jeden z was i uczniowie pytają jeden drugiego, kto, kto i wtedy pamiętamy, że, że pojawiają się też te, te słowa, te słowa że, że jeden z was i że byłoby lepiej dla niego by się nie narodził i pytają uczniowie, czyż bym ja, a Jezus odpowiedział, jeden z dwunastu, ten, który ze mną rękę zanurza w misie. I potem mamy opowie, opis ustanowienia Eucharystii. My pamiętamy, że ten tekst samego opisu ustanowienia Eucharystii funkcjonował gdzieś w gminie wczesnochrześcijańskiej, bo najstarszym z nich wcale nie jest ten zawarty w Ewangeliach, ale ten, który jest na kartach pierwszej, pierwszego listu św. Pawła do Koryntian. Paweł pisząc do gminy w Koryncie z Efezu pisze list do owych Koryntian, których tak dobrze znał i ponieważ dostrzega te kłótnie spory, a spory dotyczą także spożywania wieczerzy pańskiej, bo jedni przychodzą, mówi na to, na jedzeni, a inni nawet nie trzeźwi na sprawowanie Eucharystii w kościele koryńskim i że te spory się pojawiają między nimi i no jest to niegodne i ludzie nie zachowują się pokornie, kobiety nie zakrywają głowy w kościele. No w Koryncie, jak sobie pomyślimy, jaka była ta gmina, pamiętamy córy Koryntu, no, znamy wszyscy to powiedzenie, nawet to ten związek frazeologiczny, no nie wzięło się to znikąd, to było miasto portowe. No Jezus w takim środowisku też głosił. Pamiętamy, że Jezus na samym początku Ewangelii Mateusza mówi, nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, co się źle mają, więc idzie do każdego i głosi dobrą nowinę absolutnie dla każdego. Ale ta gmina Koryńska miała swoją specyfikę przez to miasto portowe i te wszystkie okoliczności i być może były kobiety, które się zachowywały nieskromnie i, i Paweł powie do nich, macie zakrywać głowę. A nie, wprawdzie jest wolność w Chrystusie i w innym miejscu będzie mówił, prawda, nie ma już mężczyzny i kobiety, nie ma już wolnego i niewolnika, nie ma Żyda, Greka, ale wszyscy jesteśmy jednym w Chrystusie, ale no nie można przesadzać, powie Paweł. I w, tej samej, w tych samych okolicznościach, w liście do Koryntian, właśnie w tym pierwszym, mówiąc o tych sporach i o tych niedociągnięciach w sprawowaniu, w spożywaniu Wieczerzy Pańskiej, wspomina właśnie te słowa, jak to Jezus wziął i odmówiwszy, dziękuję, czy nie odmówiwszy dzięk czynienia wziął najpierw chleb, potem kielich i tam mamy najstarszy, powstały w kontekście ostatniej podróży apostolskiej z lat 50. zatem list, najstarszy mo, mo, opis ustanowienia Eucharystii. Natomiast te zawarte w Ewangeliach synoptycznych, bo przecież Ewangelia Jana, czwarta Ewangelia kanoniczna, w ogóle nie ma opisu ustanowienia Eucharystii. Pamiętamy, Jan ma tę ostatnią wieczerzę zupełnie inaczej pokazaną, tam nie ma już tego opisu, są zupełnie inne gesty, to obmycie stóp Jezusa, kiedy Jezus pyta, czy rozumiecie, co wam uczyniłem. Mamy mowę y, Jezusa, taki testament swoisty, a wcześniej z kolei, w, jeszcze w, zanim jest u Jana ostatnia wieczerza, to mamy ten moment rozmnożenia chlebów i ryb i po nim zaraz, po tym rozmnożeniu chlebów i ryb, mamy zaraz tak zwaną mowę eucharystyczną, którą Jezus wypowiada w synagodze w Kafarnaum, kiedy mówi, ja jestem chlebem życia, ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Ci, co, którzy go słuchają, są oburzeni, mówią, jakżeż on, że to nie jest syn Józefa? Jakżeż on może mówić z nieba stąpiłem?" I zaczynają szemrać. I pamiętamy, że po tej mowie eucharystycznej która by musiała być oburzająca, przecież szokująca dla tych, którzy słuchali Jezusa, ewangelista odnotuje, i od tej pory wielu już za nim nie chodziło, bo wielu powiedziało: Trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać. I tak, i tak u Jana. Tym symbolem Eucharystii jest to rozmnożenie chlebów i ryb, zresztą pięknie ujęte w tym kościółku w Tabdze, w miejscu rozmnożenia chlebów i ryb, gdzie Państwo kojarzą, może ci, którzy byli w Ziemi Święta, jak nie byli, to z reprodukcji taką piękną mozaikę, która przedstawia chleby i ryby, która leży zaraz pod kamieniem, który był ołtarzem w pierwotnym bizantyjskim kościele tam zbudowanym. I na tej mozaice mamy dwie ryby, i cztery chleby, a Ewangelia według świętego Jana mówi o pięciu chlebach i niesamowite jest to, że ten artysta, który w latach 430 -tych ten kościół przeozdabiał mozaikami podłogowymi, czyli 1600 lat temu, taką piękną teologię tam zawarł, bo tym piątym chlebem jest ten eucharystyczny, który jest na, w czasie spotkań wspólnoty pierwotnej kościoła rozdawany. To jest ten piąty chleb, ten symbol, który chciał, Jan też wyrazić swoje Ewangelii. Natomiast Ewangelie synoptyczne mają rzeczywiście opis ustanowienia Eucharystii. No, pośród Ewangelii synoptycznych ten Markowy jest najstarszy. Gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im, mówiąc: Bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął, i pili z niego w... Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: To jest moja krew przymierza która za wielu będzie wylana. Zaprawdę powiadam wam, odtąd nie będę już pił napoju z owoców innego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w Królestwie Bożym. Kolejna zapowiedź y, Jezusowego Kresu, y, tego, tego cierpienia i męgi. I więc mamy te, taki moment i co ciekawe, y, Markowa Ewangelia przenosi moment zapowiedzi zaparcia się Piotra do Ogrójca. Nie na ostatniej wieczerzy, tak jak mają pozostali ewangeliści, ale już kiedy ta męka się zaczyna, Piotr wtedy mówi, wtedy Jezus zapowiedział. Bo mówi tak zaraz po opisie ustanowienia Eucharystii zaczyna się ten moment okoliczności pojmania i sądu i skazania Jezusa. To jest ta druga zasadnicza część opowieści o męce. Po odśpiewaniu hymnu, tego, który, tych hymnu, wielkiego hallelu, tego, który śpiewano na zakończenie Wieczerzy Paschalnej, po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej. A Jezus im rzekł, wszyscy zwątpicie we mnie. Jest bowiem napisane, uderzę pasterza, a rozproszą się owce, lecz gdy powstanę, udam się przed wami do Galilei. Na to rzekł mu Piotr, choćby wszyscy zwątpili, to ja na pewno nie. Odpowiedział mu Jezus, zaprawdę powiadam Ci dzisiaj, tej nocy, zanim kogut dwa razy zapieje, Ty trzy razy się mnie wyprzesz. Lecz on tym bardziej zapewniał, i Piotr wcale się nie oszczędza po tych trzydziestu latach, kiedy wspomina co się działo, tym bardziej zapewniał, choćby mi przyszło umrzeć z Tobą, nie wyprę się Ciebie. Wszyscy zresztą tak samo mówili, dodaje na końcu tego fragmentu Piotr i Marek. Tutaj wszyscy tak samo, a potem wiemy, że wszyscy pouciekali. Piotr chociaż jako jedyny poszedł na ten dziedziniec do arcykapłana, gdzie Jezus był sądzony. I mamy zatem ogrujec, tę scenę w Ogrójcu. I właśnie w Ogrójcu najpierw jest zapowiedź zdrady. Potem jest modlitwa i trwoga konania to Łukasz z kolei zmieni ten tekst. O tym powiemy, jak będziemy mówić o Ewangelii Łukasza. Łukasz jako lekarz, znający dobrze fizjologię ludzką, opisze ten krwawy pot Jezusa jako jedyna z Ewangelii. To też jest jeden z tych momentów takich charakterystycznych dla Ewangelii Łukasza. Natomiast Marek opisuje to bardzo prosto. To, co jest kluczem też do modlitwy jezusowej, to Jezus mówi do Ojca, Abba, Ojcze, tak? do, do, do Boga Ojca. I tutaj... I też Piotr wspomina znowu tę swoją słabość, bo gdy przyszli do posiadłości zwanej Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów, usiądźcie tutaj, ja tymczasem będę się modlił. Wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć oraz odczuwać trwogę i rzekł do nich, smutna jest moja dusza aż do śmierci, zostańcie tu i czuwajcie. I odszedłszy nieco do przodu, padł na ziemię i modlił się, żeby, jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina. I mówił, Abba, Ojcze. I ciekawe, że właśnie y, Piotr po hebrajsku, to jest jedy, jedno z nielicznych słów Jezusa, które wypowiadane jest po hebrajsku, aramejsku, w języku semickim, zapisane u, y, u Marka. Drugie to będzie to zdanie z, cytujące psalm 23. Y, Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił, kiedy Jezus modli się z krzyża. To będą zresztą jedyne słowa Jezusowe z krzyża w Ewangelii Marka. W innych Ewangeliach pojawią się jeszcze inne. I tutaj jest Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Zabierz ten kielich ode mnie, lecz nie to, co ja chcę, ale to, co Ty. Potem wrócił i zastał ich śpiących. I Piotr wspomina tak. I rzekł do Piotra. Nie mówi, że do innych, ale że do niego, do Piotra rzekł. Piotr znowu podkreśli swoją słabość. Szymonie, śpisz? Jednej godziny nie mogłeś czuwać? Piotr zapamiętał, że do niego to powiedział. Przynajmniej tak to zapisał. A potem do uczniów. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe odszedł znowu, modlił się, wypowiadając te same słowa, a gdy wrócił znowu, zastał ich śpiących, gdyż oczy ich były zmożone snem i nie wiedzieli, co mu odpowiedzieć, pisze Piotr. To jest też bardzo piękne. Piotr w tej Ewangelii swojej jest bardzo ludzki. Inni ewangeliści... Ob ubiorą w to już w większą teologię. Natomiast Piotr wspomina właśnie te momenty, kiedy oni nie wiedzieli, co mają powiedzieć, kiedy nie rozumieli, co on mówi. Właśnie wspomina tak w prosty sposób takie wspomnienia tego, tego człowieka, który po latach no, pamiętał i po raz trzeci przyszedł i rzekł śpicie dalej i odpoczywacie dosyć. Nadeszła godzina, oto syn człowieczy będzie wydany w ręce. Grzeszników. I potem mamy, gdy on jeszcze mówił, mamy pojmanie Jezusa yy, i to ta zdrada pocałunkiem. I, yy, wszyscy ewangeliści piszą o tym, że jeden z uczniów dobył miecza, ale zarówno Marek, jak i Mateusz i Łukasz nie piszą kto. I potem to, co podkreśla Marek, czyli Piotr, że wszyscy go opuścili i wszyscy uciekli. I nawet dodaje, wtedy opuścili go wszyscy i uciekli, a pewien młodzieniec, i tutaj pytanie jest takie w tradycji kościoła, czy to był Marek, czy to był Jan Marek, czy to był, kim był ten młodzieniec, który tu się pojawia bez imienia, szedł za nim odziany prześcieradłem na gołym ciele. Chcieli go chwycić, lecz on zostawił prześcieradło i uciekł od nich na go i bardzo często jest ewangelista Marek przedstawiany w takim właśnie prześcieradle jako ten, który ewentualnie może być zidentyfikowany z tym uczniem, który wiemy o nim później, był kuzynem, Jana, był kuzynem Barnaby, Jan Marek młodym, który później będzie towarzyszył w pierwszej podróży apostolskiej z Pawłem i Barnabą w części tej podróży, a potem w wyniku konfliktu między pa Pawłem a Janem Markiem no, będzie musiał tę grupę opuścić i stanie się towarzyszem Piotra. Tak mówi ta najbardziej tra rozpowszechniona tradycja. Oczywiście później teorii jest wiele, no bo do, do, nie wszystkie te rzeczy, te sprawy, o których mówimy sprzed dwóch tysięcy lat są tak klarowne i oczywiste, więc może być wiele różnych, ale ta najbardziej tradycyjna mówi o tym, że może być to marek. Zresztą mam taki taki obraz gdzieś państwu, mogę pokazać gdzieś to jest, będziemy o tym mówić. Um, bardzo mi się on podoba. Um, obraz który o, przedstawia ewangelistów. No i troszkę może słabo to widać. Um, z Luwru obraz jednego z holenderskich malarzy z XVII wieku i zobaczmy, że to są ewangeliści, tak patrząc na nich od lewej, po kolei, tak jak są w kanonie. Mamy Mateusza, tego z komory celnej, mamy Marka właśnie w tym prześcieradle zalęknionego młodzieńca. Oczywiście on już pod kiedy pisał tę Ewangelię młodzieńcem nie był, ale tak został zapamiętany. Potem mamy Łukasza, o takiej twarzy bardziej greckiej niż semickiej, bo Łukasz, powiemy sobie o tym pewnie już za miesiąc, że był lekarzem, był poganinem, pochodził z Antaki, z Antiochi nad Orontesem i Jan, ten taki, który, który zapisuje te, te słowa już jakby od innych później, bo ci trzej patrzą na tę swoją Ewangelię, Trzej synoptyczni. Można patrzeć i patrzeć na ten obraz, szukając tam różnych symboli. No i Jan, który pisze tę swoją Ewangelię, kiedy już tam te trzy istnieją, kiedy oni już to, na co patrzą, istnieje, bo pamiętamy, że Ewangelia Jana powstała pod koniec I wieku, ale ciekawie ten Marek, ta pierwsza Ewangelia w tej, w tej bieli też jest takim symbolem, no, też prostoty może tego, co, co Marek zapisał, bo Ewangelia jest rzeczywiście taka najprostsza. Więc mamy ten moment, moment ucieczki wszystkich, a później zaczyna się sąd, najpierw przed Sanhedrinem i też to jest ten moment zaparcia się Piotra, więc bardzo mocno jest on opisany, Jezus, najpierw zaprowadzono go do najwyższego, do najwyższego kapłana, wiemy jak się odbywa ten sąd i tam w tej opowieści przeplatają się, przeplata się opowieść o sądzie Jezu, nad Jezusem i o zaparciu się Piotra. Piotr bardzo żywo wspomina tę swoją największą zdradę, bo czytamy w tej Ewangelii tak, kiedy Piotr był na dole, na dziedzińcu, przyszła jedna ze służących najwyższego kapłana. Służąca Niewolnica, można to też inaczej przetłumaczyć to greckie słowo, no to była, to była osoba o najniższym statusie społecznym, w żaden sposób nie mogąca zagrozić Piotrowi. Ona nic nie mogła zrobić, ale przychodzi ta niewolnica i zobaczywszy Piotra grzejącego się przy ogniu, przypatrzyła się mu i rzekła. Przypatrzyła się mu i rzekła. To jest taki motyw nowy, tutaj jedyny w Ewangelii. Piotr wspomina, że mu się przyjrzała i mówi: I ty byłeś Nazarejczykiem, Jezusem. Lecz on zaprzeczył, mówiąc, nie wiem, nie rozumiem, co mówisz. I wyszedł na zewnątrz, do przedsionka, a kogut, kogut zapiał. Służąca, ujrzawszy go znowu, zaczęła mówić do tych, którzy tam stali. To jest jeden z nich. A on ponownie zaprzeczył. Po chwili ci, którzy tam stali, mówili znowu do Piotra. Na pewno jesteś jednym z nich. Jesteś także Galilejczykiem. Inny ewangelista Mateusz powie, bo nawet twoja mowa cię zdradza, bo skąd mogli wiedzieć, że jest Galilejczykiem? No stąd, że trochę może byśmy powiedzieli zaciągał po galilejsku, tak, tak jak my może słyszymy jak mówi góral albo, albo właśnie siematyczę, tak dokładnie, albo, albo z, ze Śląska, albo wie, wiemy, że, że przecież różne części mają swoje, swoją specyfikę dialektu. I może tutaj też doda, doda któryś, że nawet twoja mowa cię zdradza, no Piotr, Piotr tego nie odnotował, Mówi, ty jesteś Galilejczykiem, lecz on począł się zaklinać i przysięgać, nie znam tego człowieka, o którym mówicie. I to było takie mocne wspomnienie i zaraz powtórnie zapiał kogut i wspomniał Piotr na słowa, które mu powiedział Jezus. Pierwej nim kogut dwa razy zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz i wybuchnął gorzkim płaczem. To jest mocny moment tego, tego życia Piotra. Niektórzy mówią, że w tych łzach Piotr się nawrócił, że te łzy dały mu szansę, że dostrzegł tę swoją słabość. A Jest taka tradycja też wczesnochrześcijańska przedstawiana czasami na ikonografii, że Jezus, który jest prowadzony po sądzie już po osądzeniu do lochów, w których spędza noc z czwartku na piątek y wychodził przez dziedziniec. I jest taka tradycja, która mówi o tym spojrzeniu Jezusa i Piotra, które się spotkały, tego Piotra, który właśnie sobie uświadomił, że zdradził, chociaż przed chwilą mówił, choćby wszyscy, to choćby mi przyszło umrzeć, to na pewno, pój to na pewno pójdę z tobą um, i na pewno nie zdradzę, że w tym spojrzeniu Piotr miał dostrzec miłosierdzie Boże i, i dostrzec, poz miał pozwolić sobie przebaczyć to odróżnia czasami te dwie postaci, Piotra i Judasza. Bo Judaszu mówimy czasami, że to jest ten, który nie dał sobie tej szansy na przebaczenia. On wiedział, że zdradził i poszedł, odebrał sobie życie. Piotra to odróżnia, że, że pozwolił sobie na to przebaczenie Jezusowe. I Piotr będzie w całym tym swoim życiu widział, że w zasadzie, i tutaj najmocniej chyba, że cała moc jego i siła pochodzi z miłosierdzia Jezusa, z tego spojrzenia miłosiernego. I wszystkie te zaparcia wcześniejsze, wszystkie te, te, te błędy, które, których On nie wybiela po latach, On zawiera w tej Ewangelii, bo wie, że to jest część tej Ewangelii także. Że to jest ta dobra nowina dla tych słabych, którzy wszyscy jesteśmy słabi, szczerze mówiąc, dla tych, którzy, którzy chcą, ale potem upadają, że, że Jezus głosi tę dobrą nowinę i przebaczenie i miłosierdzie także tym, którym może się wydawać, że nie są go godni, którzy, którzy... I Piotr opowiadając o tym po tych 30-40 latach wie, że to może być budujące też dla jego odbiorców, dla jego słuchaczy, a zaraz też powiemy do kogo kierowana była ta, ta Ewangelia. Więc mamy ten moment i potem pamiętamy, Jezus jest zaprowadzony przez... Przed Piłata rankiem wczesnym. Tutaj też Ewangelię, podkreślamy to sobie wielokrotnie na wykładach, należy w Ewangeliach czytać to, co jest napisane i to, czego nie ma. Bardzo często. Tutaj jest jeden z tych momentów. Zobaczmy, że kończy się to zaparciem, tym gorzkim płaczem Piotra, a potem 15 rozdział zaczyna się a wczesnym rankiem zaraz arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w piśmie i cały Sanhedryn powzięli uchwałę przeciw Jezusowi i kazali Jezusa zaprowadzić i wydali go Piłatowi. Możemy tylko się domyślać, co Jezus przeżywał więziony w tych lochach, co się działo między tym wieczornym sądem, wczesnonocnym sądem, bo mogło to mieć miejsce pewnie koło północy, a tym, co się stało rano, jak Jezus wczesnym rankiem zaprowadzony był przed Piłata. Tylko się możemy domyślać, to ładnie to zobrazował Mel Gibson w tym filmie Pasja, gdzie pokazuje, jak Jezus jest w tych lochach, w tej ciemnicy, w, tej, w tym... Jest zresztą to miejsce pokazywane, zaznaczone krzyżami bizantyjskimi w tym kościele św. Piotra o pianiu koguta, w jego podziemiach. I można tylko się domyślać, i tej scenie w filmie jest tak pokazane, jak idzie Maryja i czuje jak gdzieś tam w, na dole jest więziony jej syn. I no, to jest taki moment, w którym o którym ewangelista milczy. Wszyscy zresztą wiemy tylko, że rano zaprowadzono go Możemy tylko myśleć, co Jezus tam czuł, opuszczony, zdradzony, osądzony i jak zaczyna wypełniać się to, czego miał świadomość i co zapowiadał wcześniej. I potem jest scena sądu przed Piłatem, pytanie oczywiście Piłata, czy ty jesteś królem żydowskim, w odróżnieniu od pytania wcześniejszego arcykapłana, który pytał go, czy jesteś Mesjaszem, Łata nie interesowały religijne rzeczy, interesowało go prawo i czy jest, czyjś przypadkiem ktoś się nie obwieszcza królem przeciw Cezarowi. Arcykapłana interesowało religijne bluźnierstwo ewentualne, którym, no tak po ludzku rzecz biorąc, ja czasami nie ma co się dziwić, że do mnie było łatwo przyjąć to, że jest człowiek, nauczyciel, rabin, który mówi o sobie, ja jestem, przywołując tym samym, no, imię Boże, mówił, ja i Ojciec jedno jesteśmy, albo to było trudne w tym monoteizmie radykalnym, który w tamtych czasach był, więc czasami no nie ma się co dziwić, że, że Jezus mógł być osądzony i posądzony o to, że jest jakimś kłamcą, życiu. Ci, którzy nie widzieli Jego znaków, nie słyszeli nauczania, mogli myśleć, co On gada. Jak, jak może być jeden Bóg w takiej swoim, jak to się mówi ładnie, w bogactwie życia wewnętrznego że jest jeden, ale w trzech osobach. To było nie do pojęcia w tamtym. To do dzisiaj jest nie do pojęcia. Do dzisiaj, jak, jak mieszkałam na Bliskim Wschodzie i rozmawiałam z muzułmanami, bardzo często nas oskarżają o to, że my wierzymy w jakąś triadę. Ojciec, syn i jakiś duch. Nie, nie, nie, bo, to, bo to jest nie do objęcia umysłem naszym, i nie, a zwłaszcza do tych, którzy w tamtym czasie, w latach rzymskich musieli tego radykal, radykalnego monoteizmu bronić wobec wszystkich tych politeistycznych wierzeń, które, które, mieli, które miały narody sąsiednie, sąsiadujące z Izraelem, Grecy, Rzymianie. Więc, więc to czasami nie dziwmy się, że, że, że może rzeczywiście ci, ci religijni przywódcy, którzy może nawet nie byli świadkami Jezusa, gdzieś tylko słyszeli o Nim, że jest jakimś wichrzycielem, może nawet Go nie słyszeli i nie słuchali, że mogli być oburzeni tym, co On o sobie mówi. I potem po tym sądzie przed Piłatem, kiedy Żydzi, jak to mówi Ewangelia, woleli Barabasza, który był zbrodniarzem, żeby uwolnił go Piłat, mamy Jezusa drogę krzyżową i to jest szczyt, Jezu, drogę krzyżową, krzyżowanie, śmierć i zmartwychwstanie. To jest szczyt tej, tej Ewangelii czyli mieliśmy okoliczności poprzedzające męki, mieliśmy pojmanie i sądy nad Jezusem przed Wysoką Radą, przed Piłatem. No i potem mamy samą tę drogę krzyżową, kiedy wyprowadzili go, aby go ukrzyżować i kiedy w Ewangeliach pojawia się Szymon Cyrenejczyk, Aleksander i Ruf, ojciec Aleksandra i Rufusa, który, który idąc z pola przechodził tamtędy i przymusili go, żeby niósł jego krzyż. I przeprowadzili go, czyli Jezusa, na miejsce Golgota, to znaczy miejsce czaszki. No i mamy ten motyw um, najpierw i, i ukrzyżowania, y, i napisu z podaniem winy, król żydowski. I jest też mowa krótko o tym, że razem z nim ukrzyżowano dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej jego stronie. Ten motyw zostanie rozwinięty przez innych ewangelistów synoptycznych. I u Marka ta, ta, to ukrzyżowanie to jest ta scena bardzo żywo napisana tym językiem. Ci zaś, którzy przechodzą obok, w zasadzie trzeba by użyć tego czasu prezens historicum, przechodzą obok, przeklinają go, potrząsają głowami, mówiąc, Ej, że ty, który burzysz przybytek i w trzy dni go odbudowujesz, zejdź z krzyża i wybaw samego siebie. Podobnie arcykapłani, drwiąc między sobą wraz z uczonymi w piśmie, mówili, innych wybawiał, czy mówią, trzeba przetłumaczyć, siebie nie może wybawić, Mesjasz, król Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy zobaczyli i uwierzyli. I lżą go także ci, którzy z nim są ukrzyżowani. Także mocno to brzmi, jak sobie zamienimy ten czas przeszły na czas teraźniejszy. A gdy nadeszła godzina szósta i to mamy ta, mrok ogarnął ziemię aż do godziny dziewiątej i o godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem i to są te słowa w języku semickim zapisane Eloi, Eloi, Lema, sabachtani. Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił. Niektórzy ze stojących obok słysząc to mówili patrz, woła Eliasza. Ktoś podbiegł, nasyciwszy gąbkę octem, umieścił na czcinie i dawał mu pić, mówiąc, poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby go zdjąć z krzyża. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha. I to jest ten moment śmierci krzyżowej i wtedy to, co zaznacza Piotr, to są dla niego teologiczne znaczenie, mają okoliczności wokół tego. Zasłona przybytku się rozdarła z góry na dół. Setnik, czyli centurion, dowódca rzymskich wojsk, poganin, z, y, mówi, setnik, który stał naprzeciw niego, widząc, że w ten sposób wyzionął ducha, rzekł, istotnie ten człowiek był synem Bożym. Ten, który wydawałoby się w ogóle nie ma nic wspólnego z wierzeniami żydowskimi, mówi, ten był synem Bożym, istotnie był, jest w, tym, który pierwszy wyznaje wiarę po y, ukrzyżowaniu. Były tam również niewiasty i to też jest charakterystyczny moment, że jest zasłona się rozdarła, poganin wyznaje wiarę i kobiety. Dlaczego te kobiety? Były tam również niewiasty, które przypatrywały się z daleka, a między nimi Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba Mniejszego, Józefa oraz Salome. One to, kiedy przebywał w Galilei, towarzyszyły mu i usługiwały. I było wiele innych, które razem z nim przyszły do Jerozolimy. Dlaczego te kobiety? Myślę, że dlatego, że dla Piotra, y, Semity, Żyda, pochodzącego z tamtych lat, szok, szokiem było to, że one w ogóle chodziły za nim. Nie wspomina tego w momentach działalności Jezusa, ale podsumowuje to tutaj i te kobiety są tam na koniec. Dlaczego? I te kobiety będą też świadkami zmartwychwstania pierwszymi. Dlaczego? Dlatego, że w tym semickim rozumieniu, starotestamentalnym rozumieniu, kobieta nie była wiarygodnym świadkiem. To znaczy gdyby, i to jest dowód za autentycznością tych wspomnień, gdyby te historie były zmyślone to nikt za wiarygodnego świadka nie wymieniłby kobiety. Kobieta nie była w sądzie świadkiem, nie mogła być w sądzie świadkiem. Świadkami byli mężczyźni w tym społeczeństwie patriarchalnym. Kobieta to tam mogła sobie pogadać. Zresztą Piotr będzie reprezentantem tego sposobu myślenia. Zaraz zobaczymy, analizując samo zakończenie tej Ewangelii, które zakończy się tym, że kobiety nic nikomu nie powiedziały, bo się bały. I koniec. Tak się To jest pierwsze zakończenie Ewangelii Marka. I kobieta no nie mogła być wiarygodnym świadkiem, a mimo to Piotr podkreśla to, że tamte kobiety były. Może dlatego, że w Rzymie, gdzie ewangelizuje i gdzie ewidentnie spisywana jest ta Ewangelia, rola kobiet już jest inna, bo już jesteśmy w Europie. Święty Paweł, pamiętamy jak dzieje apostolskie opisują ten moment, kiedy święty Paweł podczas drugiej podróży apostolskiej dociera do Europy, do Filipii odpływając z portu w Troadzie, w Azji Mniejszej, dopływa do Filipi i tam chrzci pierwszego Europejczyka, którym jest kobieta, Lidia. Tak jest, pamiętają Państwo. I y, dla Łukasza szokiem jest, że oni w ogóle rozmawiają z kobietami i nawet z pewnym zażenowaniem opisuje tę scenę, kiedy zdecydowali się pójść nad rzekę i, i dodaje Łukasz w tych Dziejach Apostolskich, że spodziewali się, że będzie tam nad rzeką miejsce modlitwy. Nad rzeką nigdy nie było miejsca modlitwy. Nad rzeką było miejsce, gdzie kobiety szły prać, gdzie kobiety szły gromadzić wodę. To była zawsze rola kobiet w społecznościach tradycyjnych. Przynosiły wodę w dzbanach do dzisiaj. W niektórych społeczeństwach afrykańskich widzą Państwo te zdjęcia z tymi dzbanami na głowach. I Łukasz mówi tak, no myśleliśmy, że może tam jest miejsce modlitwy, ale dodaje to z takim pewnym, żeby nie pomyśleli, że szli tam, gdzie kobiety były. A później jeszcze pamiętamy, że ta Lidia, która jest kobietą przedsiębiorczą, prowadzi, mówiąc, współczesnym zupełnie językiem, no interes, jest bizneswoman, handluje purpurą, co dla nich jest szokujące, bo dla to nie do pojęcia jest, że kobieta prowadzi jakiś, a w Europie jednak te stosunki społeczne były nieco inne i oni w to wchodzą, chrześcijaństwo w to wchodzi i Łukasz mówi, że ta Lidia ich zaprosiła do tego, żeby zagościli u niej w domu, żeby tam zamieszkali i z pewnym zażenowaniem dodaje i wymogła to na nas. I po prostu to jest, to jest ten moment, kiedy, kiedy widać, jak... Ten świat jest inny i że dla nich to jest wręcz krępujące, więc no już zostaliśmy u niej, ale po prostu już wymogła to na nas. To dlatego. I, I tutaj podobnie. Piotr, który opisuje te wydarzenia z przeszłości. Kościół już jest jednak... Kościołem, który wszedł, wyszedł i do pogan, i do tego świata innego. I y, widać, że jezusowe kategorie są też, y, też jakby nowe, prawda? Są uczennice, które chodzą. To nie do pojęcia były Kobiety nie studiowały u rabinów, nie chodziły za nimi, nie były uczniami u stóp wielkiego rabina. To, to nie jest to, w mi to było niemożliwe. A za Jezusem chodziły te kobiety, a nawet wiemy, tak jak Maria Magdalena, którą krzywdząco kojarzymy tylko z jednym, była przecież tą, która utrzymywała w ogóle finansowo część tych uczniów. Ona, ona była postacią, my tak kojarzymy od Grzegorza Wielkiego, papież Grzegorz Wielki, zidentyfikował Marię Magdalenę z jawną my z Ewangelii wcale nie wiemy tego o niej. Wiemy tylko, że Pan Jezus wyrzucił z niej siedem złych duchów. Co to znaczy, tego nie wiemy, ale nie ma w Ewangelii powiedziała, że to ta jest ta Jawnogrzesznica, która, to, to, ta interpretacja przyszła później i oczywiście nie chodzi o to, żeby być jakimś tam feministką, ale żeby pokazać, że ta rola, zresztą papież Franciszek ostatnio, parę lat temu, dwa, trzy lata temu, Marię Magdalenę zrównał z apostołami, mówiąc o niej apostołka, apostołów nawet. E, i, bo, bo ta rola uczennic dla Piotra rybaka semity też była jakaś niewygodna, szokująca. I on mówi, że te kobiety tam były, bo kobiety pod krzyżem być mogły, bo im nie groziło to, że je posądzą o to, że są uczennicami tego, tego nauczyciela z Galilei, tego wichrzyciela, który zawisł na krzyżu. I kobiety tam były i były świadkami. I gdyby Ewangelie były zakłamane, to nikt by kobiet nie wybrał na świadków, bo, bo, bo po prostu kobieta. W tamtej mentalności świadkiem wiarygodnym nie było. A tutaj są one i pod krzyżem i za chwilę będą też y, świadkami y, pustego grobu. Y, po tym momencie y, śmierci Jezusa na krzyżu mamy y, złożenie ciała y, Jezusa do grobu. Józef z Arymatei udaje się do Piłata po ciało. Piłat zdziwił się, że już umarł. To jest taki szczegół opowieści Piotra. Piłac zdziwił się, że on już umarł. Powiada, to prosty człowiek, to już tak szybko to się stało. Józef zakupił płótna, złożył w grobie wykutym w skalę i kamień zatoczył. A kobiety, i to jest też kolejny ten moment, przyglądały się, gdzie go złożono. Czyli kobiety są świadkiem tego. Przyglądały się, gdzie go złożono. I szesnasty rozdział, to jest rozdział, który mówi o... Zmartwychwstanie Jezusa i zaczyna się tak, gdy minął szabat, Maria Magdalena, Maria, Matka Jakuba i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło, a mówiły między sobą, kto nam odsunie kamień z wejścia do grobu. Opowieść Piotra, ten szczegół taki praktyczny, to był człowiek prosty, on wspomina te swoje Przeżycia w taki prosty sposób, prostolinijny, nie, prost, nie prosty w jakimś pejoratywnym znaczeniu, ale taki bardzo prostolinijny sposób. Więc mówiły między sobą, kto ten kamień nam odsunie. Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień został już odsunięty, a Piotr dodaje, a był bardzo duży. Tego ewangeliści inni zupełnie inaczej, inaczej te sceny troszkę rozrysowują. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich, nie bójcie się, szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego, powstał, nie ma go tu, a oto miejsce, gdzie go złożyli. Idźcie i powiedzcie go uczniom i Piotrowi, Piotr też w tym wspomnieniu wyróżnia to, podąża przed wami do Galilei, tam go ujrzycie, jak wam powiedział. A one wyszły i uciekły z przed grobu. Ogarnęło je bowiem zdumienie i przestrach. Nikomu też nic nie powiedziały, bo się bały. I to był pierwszy koniec Ewangelii według Świętego Marka. Można sobie wyobrazić, że tak zakończył on swoją opowieść. Jest informacja o zmartwychwstaniu, Krótka jest ta charakterystyczna obecność kobiet. Jest na tym wersecie ósmym, kończy się pierwsze zakończenie. Nic nie powiedziały, bo się bały. I potem mamy jeszcze wersety dodane, wersety 9 do 19, dopowiedziane, kiedy Jezus ukazuje się swoim już po zmartwychwstaniu. Ale te, te wersety według krytyki tekstualnej są późniejsze niż Ewangelia. I są dwie teorie. Albo dopisał je ktoś inny, albo dopisał je sam Marek, który zorientował się może, że no może trochę głupio skończyć Ewangelię na tym, że się nic nikomu nie powiedziały, bo się bały. No bo przecież w końcu powiedziały jednak, skoro ta dobra wieść się rozeszła. Więc dopisano te momenty Chrystofani, tego jak Jezus po swoim zmartwychwstaniu ukazuje się najpierw i znowu Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, znowu kobiecie, z której wcześniej wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to jego towarzyszom, pogrążonym w smutku i płaczącym. To Piotr wspomina też w bardzo prosto, inny, inny sposób. Ci jednak słysząc, że żyje i że ona go widziała, nie dali temu wiary. <śmiech> to też nas myśli, co ta baba opowiada, co ona mówi. I co zrobili? Nic. Jezus ukazał się im znowu dwom spośród nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili i obwieścili pozostałym, lecz im też nie uwierzyli. Może Piotr nie był wśród tych ani tej kobiety, ani tych uczniów w drodze do wsi. Do Emaus wiemy z innej Ewangelii rozwinięty ten tekst. Może on był też wśród tych uczniów, którzy nie uwierzyli, którzy byli pogrożeni w smutku. W końcu ukazał się samym jedenastu, gdy siedzieli za stołem i wyrzucał im brak wiary oraz upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli go zmartwychwstałego. To też tylko Piotr odnotowuje to w taki sposób, że Pan Jezus wypomniał im, że są uparci, że nie chcieli dać wiary temu, co, czego Inni byli świadkami i rzekł do nich. I tutaj kończy się te, to nowe zakończenie tym y, nakazem, y, żeby szli na cały świat i głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. A kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać. Nowymi językami mówić będą, węże brać będą do ręki i jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. I samo ostatnie zdanie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. I to jest to drugie zakończenie, no, bardziej optymistyczne niż to, że nie, nic nie powiedziały, bo się bały. Więc ewidentnie było był potrzebny ten dopisek. Dzisiaj nie mamy wątpliwości, że ten dopisek rzeczywiście jest dopisany, że on jest późniejszą częścią tej Ewangelii. Ta najstarsza kończyła się w tej prostolinijności Piotrowej. No, nic nie powiedziały, bo się bały. A dalej już wiadomo, że Kościół poszedł i, yy, i głosił. Yy. Myślę, że na tym zakończymy, bo już nie zdążymy tej Góry Tabor. Sceny przemienienia, o niej opowiemy, od niej zaczniemy i może, może nie... Zaczniemy od opowiedzenia sobie za miesiąc, czyli 16 marca. Zapraszam Państwa, nie, nawet nie pełny miesiąc, tylko za dwa i pół tygodnia, trzy tygodnie. Zapraszam żeby na spotkanie z Ewangelią Łukasza. Zrobimy sobie wprowadzenie do tej Ewangelii. Znowu, tak jak w przypadku Mateusza, powiemy sobie o charakterystyce tej Ewangelii, o tym, do kogo była kierowana, do tego, kto był autorem kim był Łukasz, dlaczego tak, a nie inaczej opisał ten portret Jezusa i widzimy już, jak bardzo one się uzupełniają, te portrety. Mateusz, piszący do wspólnoty żydowskiej, uwypuklał zupełnie inne rzeczy niż Piotr w Markowej Ewangelii, który opisał w taki prostolinijny sposób swoje doświadczenia, wspomnienia, nie oszczędzając się przy tym. Później mamy Ewangelię Łukasza, który jeszcze w innych kategoriach, bliskich pogańskim, w pięknym języku, wykształconego człowieka, lekarza, opisze tę Ewangelię, która znowu będzie miała jeszcze inny charakter. I potem dopiero wrócimy do tej sceny przemienienia Jezusa i porównamy ją sobie. To w takim razie jeszcze zrobię może więcej ksera, bo na pewno by dzisiaj nie starczyło. Tak, żeby każdy miał przed oczami ten tekst trzech ewangelistów i w ten sposób będziemy mogli dostrzec pewne różnice. Bardzo ciekawie będzie tam wyeksponowana postać Piotra, który znowu powie o sobie, że tam mówi, panie zbudujemy trzy namioty i doda jako jedyny, nie wiedział bowiem co mówi. <laughs> Sam o sobie znowu będzie bardzo, wobec siebie bardzo, bardzo krytyczny. Także dzisiaj tak troszkę przegląd tego tekstu Ewangelii Markowej, ale tylko po to, żeby ona jest najstarszą Ewangelią, pierwszą i z niej, z tych wspomnień skondensowanych, krótkich, prostych, Będą korzystali pozostali ewangeliści. Mateusz, do którego wrócimy jeszcze, którego już troszeczkę omówiliśmy i Łukasz, którego omówimy sobie w marcu. Po to, żeby później w kwietniu, maju opowiedzieć sobie o tym problemie synoptycznym. To znaczy kto, od kogo, jak i dlaczego. I dlaczego te zmiany rozmaite w tych Ewangeliach się pojawiają. Jak już będziemy mieli wprowadzenie do takie najbardziej ogólne, do treści tych trzech Ewangelii synoptycznych, to Zrobimy sobie później tę opowieść już o tym tak zwanym problemie synoptycznym, o którym mam nadzieję, że już Państwo czytają książkę księdza profesora Romana Bartnickiego o tym właśnie, jak się rozwijała ta nauka o zależnościach między poszczególnymi Ewangeliami tego, tego zbioru. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Życzę Państwu pięknego początku Wielkiego Postu, żeby to był taki czas, rzeczywiście ten, w którym będziemy mogli nawrócić się i, i znowu w imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem, pojednajmy się z Bogiem. To jest czas dla nas, żebyśmy potem pięknie mogli przeżyć wielką noc i nie bać się tej dobrej nowiny, która przy grobie się dokonała. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Może się pomodlimy na koniec. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze.